Rozdział trzynasty Nephi widzi w wizji wielki i występny kościół, założony pośród ludzi innych narodów, odkrycie i kolonizację Ameryki, usunięcie wielu prostych i cennych prawd z Ewangelii Baranka, przywrócenie pełni Ewangelii ludziom na ziemi, udostępnienie im innych pism świętych w ostatnich dniach oraz ustanowienie Syjonu. I stało się, że anioł powiedział mi, spójrz, i spojrzawszy, zobaczyłem wiele narodów i królestw. I anioł zapytał mnie, co widzisz? I powiedziałem, widzę wiele narodów i królestw. I powiedział on, są to narody i królestwa tych, którzy nie należą do domu Izraela. I stało się, że zobaczyłem pośród tych narodów założenie wielkiego kościoła. I anioł powiedział mi, oto założenie kościoła, Bardziej występnego niż wszystkie inne kościoły, który poddaje torturom świętych Boga, wtrąca ich do więzień, ujarzmia ich żelazną ręką, bierze ich w niewolę i zabija. I stało się, że zobaczyłem ten wielki i występny kościół. I widziałem, że diabeł był jego założycielem. Widziałem także złoto, srebro, jedwabie, szkarłaty. Delikatne płótna i wszelkiego rodzaju kosztowne ubiory I widziałem wiele nierządnic I anioł powiedział mi Złoto, srebro, jedwabie, szkarłaty, Delikatne płótna, kosztowne ubiory i nierządnice Są przedmiotem pożądania tego wielkiego i występnego kościoła Dla pochwał świata Biorą oni w niewolę świętych Boga i zabijają ich i widziałem, że wielkie wody oddzielały inne narody od potomstwa moich braci. I anioł powiedział mi, gniew Boga jest nad potomstwem twoich braci. I zobaczyłem pośród ludzi innych narodów człowieka oddzielonego od potomstwa moich braci przez wielkie wody. I widziałem, że stąpił na Niego Duch Boga i że pod Jego wpływem człowiek ten udał się przez wielkie wody do potomstwa moich braci na ziemi obiecanej. I widziałem, że Duch Boga wywierał wpływ na innych ludzi spośród tych narodów i wydostali się oni z niewoli na wielkie wody. I stało się, że ujrzałem mnóstwo tych ludzi na ziemi obiecanej i widziałem, jak gniew Boga był przeciw potomstwu moich braci, że zostali pobici i rozpędzeni przez ludzi innych narodów. I widziałem ducha Pana nad tymi ludźmi, że szczęściło im się i otrzymali oni tę ziemię jako swoje dziedzictwo. I widziałem, że byli oni biali, pełni światła i piękni, jak mój lud, zanim nastąpiła ich zagłada. Ja, I widziałem, że ci ludzie, którzy wydostali się z niewoli, ukorzyli się przed Panem i moc Pana była z nimi. I widziałem, że ich rodacy Zebrali się na wodach i na lądzie, aby z nimi walczyć I widziałem, że moc Boga była z nimi A jego gniew był nad wszystkimi, którzy zebrali się, by z nimi walczyć I ja, Nefi, widziałem, że ludzie innych narodów Którzy wydostali się z niewoli Zostali wyratowani mocą Boga od wszystkich narodów I ja, Nefi, widziałem, że szczęściło im się na tej ziemi I widziałem księgę, którą zabrali ze sobą i anioł zapytał mnie, czy znasz znaczenie tej księgi? I powiedziałem mu, nie, nie znam. I powiedział on, wyszła ona z ust Żydów. I ja, Nefi, widziałem ją. I anioł powiedział mi, ta księga, którą widzisz, to kroniki Żydów, jak kroniki na mosiężnych płytach, zawierająca obietnice Pana dla domu Izraela i wiele proroctw świętych proroków, lecz nie tak wiele jak na mosiężnych płytach. Jednakże księga ta, zawierając obietnicę Pana dla domu Izraela, ma wielką wartość dla ludzi innych narodów. I anioł Pana powiedział mi, widziałeś, że księga ta wyszła z ust Żydów i gdy wyszła z ust Żydów, podawała pełnię Ewangelii Pana, o którym dwunastu apostołów daje świadectwo, zgodnie z prawdą w baranku Bożym. Dlatego zgodnie z prawdą w Bogu jest ona nieskażona, wychodząc od Żydów do ludzi innych narodów. I gdy apostołowie Baranka ponieśli ją od Żydów do innych narodów, widziałeś, że nastąpiło założenie wielkiego i występnego Kościoła, bardziej występnego niż wszystkie inne, bo usunął on z Ewangelii Baranka wiele prostych i cennych prawd, a także wiele obietnic Pana. I uczynił to wszystko, aby wykrzywić proste drogi Pana, aby zaślepić ludzi i znieczulić ich serca. Dlatego widziałeś, że gdy księga ta przeszła przez ręce tego wielkiego i występnego kościoła, wiele prostych i cennych prawd zostało z niej usuniętych. Gdy te proste i cenne prawdy zostały z niej wyłączone, została ona dana wszystkim tym innym narodom. A potem jak widziałeś, ludzie innych narodów, którzy wydostali się z niewoli, zabrali ją przez wielkie wody, ale ponieważ wiele prostych i cennych prawd zostało usuniętych z tej księgi, aby były one łatwo zrozumiałe dla ludzi, jak zrozumiała jest prawda Baranka Bożego, dla bardzo wielu będzie to przeszkodą, o którą będą się potykali i szatan będzie miał nad nimi wielką władzę. Jednakże widziałeś, że ludzie innych narodów, którzy wydostali się z niewoli, Zostali wyniesieni mocą Boga ponad wszystkie inne narody świata, żyjąc na ziemi wybranej ponad wszystkie inne, którą Pan Bóg przyrzekł Twojemu Ojcu za ziemię dziedzictwa dla Jego potomstwa. Dlatego Pan Bóg nie pozwoli, aby ludzie innych narodów zgładzili doszczętnie Twoje potomstwo zmieszane z potomstwem Twoich braci. Ani też nie pozwoli, aby zgładzili doszczętnie potomstwo Twoich braci. I Pan Bóg nie dopuści, aby ludzie innych narodów Pozostali na zawsze w okropnym zaślepieniu Którego jesteś świadkiem Spowodowanym usunięciem prostych I cennych prawd Ewangelii Baranka Przez ten występny kościół, którego utworzenie widziałeś Tak mówi Baranek Boży Okaże swe miłosierdzie ludziom innych narodów Karząc surowo resztkę z domu Izraela I anioł Pana powiedział mi Tak mówi Baranek Boże. Gdy ukaże resztkę z domu Izraela, a resztką, o której mówię, jest potomstwo Twego Ojca, gdy więc ukaże i poraże ich ręką ludzi innych narodów i gdy ludzie innych narodów będą się potykać z braku tych prostych i cennych praw Ewangelii, które zataił ten występny Kościół, będący macierzą nierządnic, mówi baranek, okaże wtedy miłosierdzie ludziom innych narodów, wyjawiając im moją mocą wiele prostych i cennych prawd z mojej Ewangelii. Albowiem, mówi baranek, gdy ukaże się Twojej potomności, zapiszą oni wiele z moich nauk, co będzie proste i cenne. I gdy Twoje potomstwo wyginie, po tym jak zmarnieją w niewierze, podobnie jak potomstwo Twoich braci, to, co zapisali, będzie ukryte, aby zostało wyjawione ludziom innych narodów mocą i darem Baranka. Będzie w tym spisana moja Ewangelia, moja opoka i moje zbawienie, mówi Baranek. I błogosłowieni są ci, którzy będą wtedy dążyli do ustanowienia mojego Syjonu, albowiem będą mieli dar i moc Ducha Świętego i jeśli wytrwają do końca, zostaną wyniesieni ostatniego dnia i będą zbawieni w wiecznym królestwie Baranka. Jak piękni na górach będą ci, którzy będą głosić pokój, nowinę, wielkiej radości. I stało się, że ujrzałem resztkę potomstwa moich braci, a także księgę Baranka Bożego, która wyszła z ust Żydów i widziałem, że ludzie innych narodów dali ją potomkom moich braci. I gdy była im dana, Ujrzałem inne księgi, które wyszły mocą Baranka od ludzi innych narodów dla przekonania ludzi innych narodów, potomków moich braci oraz Żydów, rozproszonych po całym świecie, że prawdą jest, co zapisali prorocy i dwunastu apostołów Baranka. I anioł powiedział mi, te ostatnie kroniki, które widziałeś, pośród ludzi innych narodów, wygażą prawdziwość pierwszych kronik dwunastu apostołów Baranka. Wyjawią proste i cenne prawdy, które zostały z nich Usunięte i uczynią wiadomym ludziom wszystkich plemion i języków, że Baranek Boży jest Synem Wiecznego Ojca i Zbawicielem Świata i że wszyscy ludzie potrzebują do Niego przystąpić, aby mogli zostać zbawieni. I potrzebują to uczynić zgodnie ze słowami Baranka, podanymi w kronikach Twojego potomstwa, jak również w kronikach dwunastu apostołów Baranka. Dlatego obydwie księgi stanowić będą jedność, bo jeden jest Bóg i jeden pasterz nad całą ziemią I nadejdzie czas, gdy objawi się on wszystkim narodom Zarówno Żydom, jak i innym narodom Albowiem po objawieniu się Żydom, a potem ludziom innych narodów Objawi się ludziom innych narodów, a potem Żydom I ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi